Ta. Ja chleb, już wiesz, nie cash, a wreszty Ty też już masz i takiego życia chcesz Bo wiesz, czym jest zdrowie, a resztę podpowiesz Właściwy tor, ziomek, obierz. Wiadomość, weź odbierz, pokory chłopak nabierz więcej i nie bądź, teraz taki kołnierz, bo nawet Dzisiaj nie wiesz kogo jesteś żołnierz Posłuchaj serca, odbierz to na hercach A ten system to marzy nie z morderca Dlatego słuchaj tego rapu ze MZ to Ty wiesz, że ja zawsze będę, bo Na to było powodów chyba kurwa ze sto Wchodzę w to jak dwusów cross Na wtrysku ziomek Jadę tym skurwysynom po popysku. Nie jest dla zysach, a ten system to marzeń jest morderca Dlatego z... słuchaj tego rapu że M.A.Z. pędza. A ten system to marzeń jest morderca do... Dlatego słuchaj tego rapu sema zeta napędza To, ty wiesz, że ja zawsze będę, bo o! Na to było powodów o! chyba kurwa ze sto Nie rapuje ci w dżobi twego serca. Tarej ja, nie na płynie dziś, w głębi twojego serca. Tarek ja, nie rapuje ci w serca. Tarej ja, nie na płynie dziś, głębi twojego serca. ta energia która płynie dziś do głębi mego serca z tych z których dla nas będzie jeszcze trochę miejsca o! Czy masz rozum Czy masz siłę życie